MOLIUM Wyznania Mola Książkowego Rozdział 16 Witam serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej wielbicielom książek, miłośnikom dobrej lektury oraz wszelkim, wszelkim molom książkowym po prostu. Jest to audycja, która powstała w duchu mojej czytelniczej pasji w sporej mierze również jako Taki pamiętnik, utrwalacz moich wspomnień z różnych lektur, różnorakich refleksji, przemyśleń, tego, do czego poszczególne książki mnie inspirowały, tego, jak na mnie wpływały, jakie wrażenie na mnie robiły. Pomyślałem sobie, że świetnie byłoby to utrwalać, zachować, jak w bursztynie. A że lubię nagrywać, lubię mówić, opowiadać, dzielić się tym wszystkim, to Molium stało się świetnym nośnikiem, świetnym sposobem, aby zrealizować tą ideę. W dzisiejszym rozdziale będę kontynuował cykl Waldynowski, wielki cykl Waldynowski. Cykl zainspirowany książką pod tytułem Walden, autorstwa Henry'ego Thoreau, amerykańskiego filozofa żyjącego w XIX wieku. Kilka rozdziałów wstecz, molium, właściwie cały czas koncentruje się na tej właśnie pozycji, a konkretniej rzecz biorąc na garści cytatów z niej, które sobie zapisywałem w trakcie lektury skrzętnie, które zrobiły na mnie wrażenie, z których dopatrzyłem się potencjału inspiracji. I wokół tych cytatów opowiadam o tym, do czego mnie one inspirują, do jakich przemyśleń. Z czym mi się kojarzą myśl XIX-wieczną ożywiam tym samym. Ale tak naprawdę to nie jest stricte myśl XIX-wieczna, jeżeli spojrzeć głębiej. Gdyż w sporej mierze poglądy Henry'ego Toro można by uznać za ponadczasowe, za uniwersalne. Co mnie osobiście zawsze fascynuje, kiedy w myśli powstałej w różnych, w różnych czasach, w różnych epokach identyfikuje właśnie coś takiego, ponadczasowość, uniwersalność. To jest dla mnie świeże i niesamowite odkrycie. Zdać sobie sprawę, iż właściwie nie ma znaczenia czas i miejsce, gdyż obojętnie w jakim czasie i miejscu jest równie prawdopodobne, że może powstać coś takiego, co właśnie ponadczasowym czy uniwersalnym będzie. To będzie się tylko różniło ewentualnie formą charakterystyczną dla poszczególnych epok, dla poszczególnych regionów. Ale esencja tego, głębia, ta prawdziwa treść to będzie mogło być jednym i tym samym. Będzie mogło posiadać jeden i ten sam wspólny mianownik ponadczasowości, uniwersalności. A czy tym idzie w praktyce potencjał zastosowywania tego w codziennym życiu człowieka żyjącego w każdej epoce? Czyli nie będzie żadnej przesady nawet w takim obrazku, w którym weźmiemy sobie coś z antyku, starożytnej Grecji, powiedzmy nawet, i znajdziemy tam jakieś treści, jakieś mądrości, jakieś spostrzeżenia, które będziemy mogli po uprzednim jakby ich przekonwertowaniu na współczesny język, odniesieniu do współczesnych punktów referencyjnych, zastosować w życiu własnym tu i teraz, w XXI wieku. Myślę, że powinno być to swobodnie możliwe. Hmm. I niejednokrotnie odkrywałem w różnych, w różnych bardzo epokach ten fenomen. Fenomen potencjału spokojnie nadającego się do zastosowania w codziennym życiu, tu i teraz. I myślę, że co jest niesamowite, to by zdawały egzamin spokojnie również i w dalekiej przyszłości. Gdyż pomimo biegnącego czasu mamy do czynienia z tym samym wspólnym mianownikiem, którym jest w uproszczeniu mówiąc świadoma istota ludzka. Hmm. Jesteśmy ludźmi, tak moglibyśmy rzec. A przez to, wnikając w we własną istotę, moglibyśmy stwierdzić, iż jesteśmy świadomymi bytami. Hmm. Potrafimy myśleć, jesteśmy świadomi siebie. Potrafimy czuć. Jesteśmy skłonni do refleksji. Jesteśmy przynajmniej do niej zdolni. W teorii. Możemy z tego korzystać. Więc to się nie zmienia generalnie. Ale wracając do meritum, Walden, Henry Thoreau, eksperyment konkordski Walden, tak dla przypomnienia, to jest nazwa stawu niedaleko tego miasta Concord, gdzie wówczas mieszkał Henry. On postanowił przeprowadzić się do lasu na jakiś czas, poobcować z naturą, sam uprawiał ziemię, sam sobie zbudował domek, no i żył. Żył w tej relacji na łonie natury, Wdychał to wszystko Wszystkimi zmysłami Kłaniał. To musiało być fascynujące Obserwował Myślał, myślał A później zapisywał I tak powstał Balden I dziś mam dla Ciebie Kolejną garść cytatów Z tej książki A co za tym idzie kolejną garść Powiązanych z nimi przemyśleń. Hmm. I tak sięgam po moje notatki. I hmm. zacznijmy od pierwszego dzisiejszego cytatu. Niewiele należy oczekiwać od dnia. Czy w ogóle można go nazwać wtedy dniem, jeśli nie budzi nas własny duch, tylko jakiś sługa mechanicznie trącający nas łokciem. Jeśli nie budzi nas zamiast syreny fabrycznej, własna świeża zyskana siła wewnętrzna i pragnienie działania. Może jeszcze raz przeczytam. Niewiele należy oczekiwać od dnia. Czy w ogóle można nazwać go wtedy dniem? Jeśli nie budzi nas własny duch, tylko jakiś sługa mechanicznie trącający nas łokciem. Jeśli nie budzi nas zamiast syreny fabrycznej własna, świeżo zyskana siła wewnętrzna i pragnienie działania. Hmm. Jeśli nie budzi nas własny duch czy własna, świeżo zyskana siła wewnętrzna i pragnienie działania. Jeżeli to nas nie budzi, jeżeli to nie stanowi naszej motywacji do rozpoczęcia nowego dnia w tym życiu, to niewiele należy od niego oczekiwać. Tak jakby autor nie za bardzo wartościował inną sytuację, w której wstajemy po prostu, bo musimy. Wstajemy z poczucia obowiązków, Wstajemy z poczucia przyzwyczajenia. Wstajemy, bo wypada. To wówczas to życie jawi się Takim pozbawionym prawdziwej wartości przez takie wielkie W. Chciałoby się czasem nawet powiedzieć zmarnatrawionym, dlatego że wydawałoby się po namyśle to taką profanacją tej świętości i orygin oryginalności wielkiej życia duchowej ludzkiej istoty, nieśmiertelnej. Przecież głęboko wierzę, czy właściwie nie wierzę, co wiem. Ja osobiście, że ja osobiście patrzę na człowieka w ten sposób, że człowiek jest istotą duchową. Mamy owszem ciała fizyczne, ale naszą prawdziwą esencją, tą częścią czy komponentem bliższym prawdy, bliższym nas jest coś niematerialnego, coś, co nie podlega upływowi czasu, to znaczy nie starzeje się. I mam na myśli duszę. Nieśmiertelną duszę. Um, I to właśnie takie spojrzenie na nas sprawia, że postrzegam ludzi jako istoty duchowe. Hmm. Owszem, korzystające z ciał fizycznych, ale nadal przede wszystkim duchowe. Może trochę zagubione w tym materialnym świecie. Może bardzo zaabsorbowany zeń, ale jednak duchowe. I ja się osobiście bardziej znacznie identyfikuję z tym duchowym komponentem. Fascynuje mnie świadomość. To, że świadomość jest takim rdzeniem, esencją, już w ogóle ponad tym wszystkim, nawet ponad duchem. I spoglądając na na ludzi, spoglądając również na świat oraz na życie, ja spoglądam na to przede wszystkim przez ten pryzmat ducha. To jest dla mnie pierwszoplanowe. Co prawdopodobnie słychać w Molium, w przemyśleniach, którymi się z Tobą do tej pory podzieliłem. Hmm. Więc wydawa wydawałoby się Czasem taką profanacją, wręcz. Jeżeli myślimy o życiu, które, hmm, którego bakterią jest taka istota duchowa, jaką wszyscy jesteśmy, istota duchowa, nieśmiertelna istota duchowa. Ja wcześniej przyrównywałem życie do takiej unikatowej wycieczki turystycznej. Która się już nie powtórzę. Która jest niezmiernie wartościowa i z której możesz czerpać pełnymi garściami. Tyle, ile się da. I wcale nie chodzi tu o to, żeby, żeby zostać bogatym człowiekiem, wygenerować sobie miliony na koncie, nakupywać różnych rzeczy, budżetów, postawić willę, pałac, hmm. czy nakupywać sobie posiadłości na całym świecie i w ogóle. Oczywiście to może być jeden ze sposobów, ale nie jedyny, wcale nie jest to jedyna definicja na czerpanie z życia pełnymi garściami. Paradoksalnie, czerpaniem z życia pełnymi garściami i oddychaniem nim pełną piersią może być również po prostu siedzenie na trawie, na przykład na łące w lesie i wdychanie tych wszystkich zapachów, wchłanianie tej ferii świateł hmm, przefiltrowanych przez, przez gałęzie. Hmm, doświadczanie na własnej skórze właśnie co wschodzącego słońca, porannej bryzy. Szumu wiatru, szumu fal. Ha. Niedawno miałem taką wizję, podczas której odnalazłem siebie leżącego na plaży, takiej piaszczystej. Taki miękki, mięciutki piasek, ciepły. Całkowicie pusta plaża. Słoneczny, ciepłutki dzień. I ja leżę tak hmm, na samej granicy wody. W takim miejscu, że jak te fale podpływają i odpływają, to one spokojnie Sięgają mi do szyi. Obmywają mnie niemalże w całości. Pieszczą. Koją. To jest ciekawe uczucie. Takie również zastanawiające. Jak ta woda porusza się tak sama z siebie wydawałoby się. Czujesz tą wodę, która Cię obmywa delikatnie, subtelnie, z takim taktem, taktownie, a jednocześnie czujesz na sobie to ciepło, promieni słońca, które Cię tak pieszczotliwie i delikatnie muskają po Twoim całym ciele. Czujesz to ciepło. Bardzo namacalnie. I jeszcze ten delikatny podmuch takiego letniego weterku. który jest właściwie to samo. To wszystko Ciebie pieści. To wszystko Ciebie koi. To wszystko Ciebie otacza i otula kłyszę, jak gdyby. Chociaż leżysz nieruchomo, to jednak tętni wokół Ciebie powoli, delikatnie ten ruch, ruch fal, prądów powietrza, nawet tych promieni słońca, tego ciepła przechodzącego przez Twoje ciało, czy po twoim ciele. Hmm. I tak po prostu leżysz nieruchomo, i się tym napawasz, przesiąkasz ten. Ja znalazłem w tym wiele, wiele, wiele odpoczynku. Wiele takiego nie tylko głębokiego relaksu ale i takiego bardzo skutecznego ukojenia. Pomyślałem sobie wówczas, że jeśli będę miał możliwość doświadczenia czegoś takiego w fizycznej, materialnej przestrzeni, to chętnie się o to pokuszę tak się po prostu położyć i podoświadczać tego, hmm. nie myśląc o niczym innym, nawet jakby uwalniając się od własnej tożsamości, pozwalając sobie na to, choćby na tą chwilę, przysłowiowo, tak naprawdę na dłużej, bym sobie na to pozwolił, uwalniając się od tożsamości nawet, po prostu podłączyć się do samej esencji, do samego rdzenia, czyli do świadomości i być świadomym tych wszystkich wrażeń nas otaczających, wchłaniać je w pełni i w pełni je przeżywać. W pełni się nimi delektować, i rozkoszować. Fascynująca mnie wizja. I teraz wracając do życia, jakie sobie wiedziemy tutaj. To biorąc pod uwagę, kim jesteśmy, naprawdę. Czyli tymi duchowymi istotami, które są właściwie wieczne, bezgraniczne, bezcenne. I biorąc pod uwagę z drugiej strony równocześnie to, że to życie ma taki unikatowy charakter, niepowtarzalny, to znaczy każda chwila, której Ty świadczasz, ona już nie wróci. Więc... Hmm, jest niesamowitą inwestycją. Wybieranie, w jaki sposób tą chwilę wykorzystam. To jest niesamowita inwestycja zawsze. Chociaż wydawałoby się, że życie jest tak napakowane trywialnościami, a jednak żadna chwila nie ocenia. Każda chwila jest równa względem wszystkich innych. Każda. Żadna sekunda nie różni się od pozostałych. Wszystkie są sobie równe. One nie oceniają. To od nas zależy, w jaki sposób je wykorzystamy, czym je wypełnimy, ale one, jak wiemy dobrze, mijają tak samo. Na zegarku, na zegarze na tarczy zegara wszystkie te godziny wyglądają tak samo. Hmm. A jednak to wszystko jest niepowtarzalne, tak bardzo niepowtarzalne, oryginalne, unikatowe. Tak jak taka wycieczka, którą się wygrało raz w życiu. Hmm. I udajesz się na taką wycieczkę, którą wygrałeś lub wygrałaś, Spektakularny, nieoczekiwany prezent. I hmm. masz możliwość pełnej koncentracji na tym doświadczeniu, masz możliwość czerpania z niego pełnymi garściami, ile tylko będziesz w stanie. aby jak najwięcej z tego wyciągnąć, z tego osobliwego, oryginalnego, niepowtarzalnego doświadczenia. I takim może jawić się życie ludzkie. Moim zdaniem, dla mnie, dla mnie nie ma w tym przesady. Dla mnie jest to złudzeniem postrzeganie życia ludzkiego jako trywialne i niewiele znaczące. Szara rzeczywistość. Szara jednostka ludzka. Hmm. To jest nic innego jak nieporozumienie, jak niedostrzeżenie czegoś świadomie lub nie. Czyli, że nie dostrzegamy czegoś, bo nie potrafimy lub nie dostrzegamy czegoś, bo nie chcemy tego widzieć. Hmm. Lub uważamy, że to nie jest słuszne tak bardzo to cenić. Mamy non-stop ten wybór, jak będziemy postrzegać życie i siebie samych. I tak w tym cytacie, który przeczytałem, Henry niejako wskazuje na to, że to życie możemy właśnie spędzić w taki automatyczny sposób że jest różnica, jest pewna różnica hmm, dla niego istotna, którą można dostrzec w tym, co nas w ogóle budzi w życiu. Dosłownie i metaforycznie przede wszystkim. Co nas budzi, co nas motywuje do tego, żeby rozpocząć kolejny dzień. Co jest tym naszym motorem, co nas rozpala, co nas pobudza, co nas włącza, że tak powiem, jak wychodzimy z tego stanu uśpienia, czy regeneracji nocnej, to co nas aktywuje? To jak mówiłem wcześniej, czy, czy my rozpoczynamy kolejne dni w poczuciu obowiązku, stajemy, rozpoczynamy je, w poczuciu obowiązku, czy czy może z poczucia, że wypada, że tak wypada. Hmm. Czy może jeszcze coś innego. A może, a może rozpoczynamy kolejny dzień, bo jesteśmy złaknieni życia. Jesteśmy spragnieni doświadczeń. Jesteśmy podekscytowani nowymi perspektywami w tym w spory mierze Takimi, których jeszcze nie znamy. Nie wiemy, co to jest. Nie wiemy, co nowy dzień nam przyniesie, ale jesteśmy tym podekscytowani. Taki prezent pod choinkę. Nie wiesz, co w sobie zawiera, ale wiesz, że się tam znajduje. Taki magiczny, taki ekscytujący. A życie może nam dostarczać serię, całą wrażeń. Spektakularne zróżnicowanie. O olbrzymiej skali. Hmm. Doświadczenie niesamowicie unikatowe. Hmm. I Henry pisze, tak, zerknę do tego cytatu: Jeśli nie budzi nas własny duch, Własna, świeżo uzyskana siła wewnętrzna i pragnienie działania. Pamiętam kiedyś taką konkretną noc, podczas której właściwie nie mogłem spać. Tak byłem bardzo podekscytowany tym, co nastąpi następnego dnia. Że właściwie to znacznie bardziej byłoby mi na rękę, gdybym mógł jakimś magicznym pilotem, czy czymś, po prostu przewinąć czas. To jest zresztą jakiś taki film, że główny bohater mógł przewijać sobie życie, do ile tam chciał. W każdym razie no, byłoby to dla mi bardziej na rękę, gdybym mógł przewinąć sobie czas i od razu rozpocząć nowy dzień, żeby już od razu, zaraz z marszu wejść w te ekscytujące doświadczenia, które tak bardzo mnie entuzjazmowały, których perspektywa dawała mi ogromnie dużo entuzjazmu. Tak było wielokrotnie w moim życiu teraz i za każdym razem, kiedy tego doświadczałem i doświadczam, to jest dla mnie niezmiernie przyjemne i takie bardzo z drugiej strony interesujące doznanie tak bardzo nie móc się doczekać nowego dnia. Mieć coś takiego, co sprawia, że tak bardzo nie możesz się doczekać rozpoczęcia nowego dnia w Twoim życiu. To mogą być różne rzeczy, oczywiście, których wspólnym mianownikiem jest to, że Ciebie głęboko i intensywnie ekscytują, porywają. Jest prawdopodobne, że doświadczenie świat, doświadczałeś czegoś takiego już i dobrze wiesz, o czym mówię. Hmm. I teraz, jaka jest różnica, kiedy coś takiego, właśnie coś takiego nas budzi rano. Coś takiego jest naszym motorem do tego, żeby wstać z łóżka i rozpocząć nowy dzień naszego życia. Jak to jest konkurencyjne? Do sytuacji, w której wstajemy z łóżka, bo budzik zadzwonił. A najchętniej byśmy tego nie robili. Ale wstajemy i... A jeszcze, jak mamy takie odczucia w życiu, że trzeba się zmagać, że jest to nowa dawka wymagań ciężarów. Tak niestety czasem bywa. Wtedy trudniej znacznie dostrzec to piękno życia, ten urok, tą ferię wrażeń, oddychać tym. Kiedy coś nas jakby obciąża. Hmm. Wtedy możemy dostrzec w takiej sytuacji dużą stratę. Tak jakby profanacje czegoś, co mogło być piękne. Niemniej jednak, co jest pocieszające w tym wszystkim, to to, że hmm, uważam, iż nie jest konieczne posiadanie jakiegoś stereotypowego, stereotypowo wspaniałego życia materialnie, żeby mieć wszystko poukładane co się chce z jakichś takich codziennych spraw materialnych czy innych, takich formalnych codziennych nie jest konieczne mieć to wszystko poukładane, zapięte na i guzik czy w większości, żeby móc się cieszyć życiem to jest trochę tak, taki absurd takiego modelu, który dostrzegałem i dostrzegam już od dawna Coś, co mnie ogromnie zaskoczyło, taki model mm, złotej jesieni. To mnie wręcz poraziło, jak sobie zdałem sprawę z tego, czym naprawdę jest taki model rozumowania, czy postrzegania własnego życia. To jest taki model, w którym taki typowy człowiek, typowa osoba, która wyznaje ten model, która żyje według tego modelu, to ona większość swojego życia, co robi to, jak gdyby rozpędza się, inwestuje, generuje przychód, jak taka wiewiórka robi sobie zapasy na zimę. To taki przeciętny człowiek, żyjący w tym modelu, dokładnie to czyni. Przez większość swojego życia robi zapasy. Uczy się, edukuje, mamy tam szkołę podstawową, średnią, studia, jakby wypracowuje sobie pewną podkładkę pod przyszłą karierę. Zaraz za chwilę tą karierę rozpoczyna jakąś zawodową albo wcześniej w międzyczasie i rozwija, rozkręca, rozkręca, rozkręca tą karierę, generuje przychód, um, buduje się staż pracy, um, budują się <ścoughs> cyferki na koncie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, Rodzina, domy, albo dom, zwykle dom, okej. Okay. Rodzina, dom. Um, <śmiech> to wszystko się buduje, gromadzi, nagromadza, nawarstwia i po co? A generalnie jeszcze jakby warto zauważyć, że przez większość tego okresu taka osoba nie ma czasu. Ona jest zajęta. Ona jest zajęta tym wszystkim, gromadzeniem tych zapasów, generowaniem tego przychodu, po to, żeby później co? Żeby później mieć spokój. Odejść na emeryturę, czym wcześniej, tym lepiej. Ale nie po to, żeby się obijać, chociaż oczywiście dla niektórych to jest też wytyczne, ale przede wszystkim po to, żeby móc wreszcie odpocząć. Wreszcie móc nacieszyć się tym życiem, robić wreszcie to, co by się naprawdę chciało. Część osób ma taki plan, część osób wierzy, że go zrealizuje. Dla części osób to jest właśnie wytyczna, to jest ich horyzont. Więc dla nich istnieje taka inwestycja długoterminowa, bo to zwykle jest okupione, żeby uzyskać taki efekt, to jest okupione, wiadomo, kilku dziesięcioma latami pracy, kiedy następuje ta cała emerytura? I w jakim punkcie wówczas siebie odnajdujesz z tym nawet z sukcesem zapełnionym kątem, z tymi tytułami uczelnianymi i zawodowymi, osiągniętymi stopniami awansów? W jakim punkcie siebie znajdujesz wówczas? W jakiej formie To nierzadko śmiem twierdzić, że taka osoba wówczas jest osobą po przejściach. Stereotypowo mówiąc, fizycznie nie jest to osoba młoda. Logiczne, wydawałoby się oczywiste i zrozumiałe, że to jest już dawno. Człowiek dosyć dojrzały. Złoto jesień, jak się nam kojarzy? Z jakimi ludźmi, w jakim wieku? No to jest taki już podstarzały pan. Taki z reklamy, takich słodkich cukierków, wszystkie te takie cukierki, które dziadek dawał wnusiowi. No, może przesadzam z tym dziadkiem. No, okej, okay. no można być bardzo żywotnym, można być jeszcze w sił, ale jest w tym pewien absurd, że cieszyć się życiem, korzystać z życia. Hmm. W takim modelu można sobie pozwolić dopiero na emeryturze. Sprzedając właściwie większość życia, które mogło być prawdziwe, to się sprzedaje to życie za ten skrawek, który jest właściwie już niemalże finiszem. To jest Taka sytuacja, w której Twoje ciało może być już w sporej mierze wyeksploatowane, już o psychice nie wspominając. Hmm. Czy tak musi być, że jeżeli już pozwolić sobie na prawdziwe życie, to dopiero ku jego końcowi? A jeżeli to jest przesadne określenie, no to nawet, żebym powiedział, że w drugiej połowie. No to czy połowa życia to mało? Czy to jest tak łatwe, żeby trywialnie zaprzedać na poczet drugiej połowy, żeby była znacznie spokojniejsza, cichsza? Czasem wydaje się to jedynym rozwiązaniem. że wcale tak nie musi jednak być. Tak czy owak jednak dostrzegam wielki, głęboki absurd tej sytuacji, gdyż obiektywnym jest dla mnie, iż w takim modelu coś tracimy. I to tracimy bardzo, bardzo wiele. To tak jakbyśmy byli na tej wycieczce niepowtarzalnej, unikatowej, i większość jej czasu za nas zwiedzać i wierzycie tym wszystkim, to po prostu gdzieś byśmy poszli na bok, robili jakieś interesy, kopali jakieś dołki na własną trumnę. A coś nam umyka. Tak łatwo jest w części spojrzeć na to w ten sposób, że robimy to dla dzieci. Żeby one miały lepiej a my to już nie jesteśmy tak ważni. To, to jest takie pocieszające, że robimy to w imię potomstwa. Ale jak mocno potrafimy sobie wmawiać, że. Jak przekonująco potrafimy sobie wmawiać, że my naprawdę nie zasługujemy na to, na co byśmy chcieli, żeby zasługiwały nasze dzieci. Więc tak wracając do tego, co nas motywuje, żeby rozpoczynać nowy dzień. Że mogą być to dwie różne sytuacje. Może być to poczucie obowiązku. Może być to poczucie przyzwyczajenia. Może być to poczucie obligacji, że wypada po prostu. Hm. A może być to taki żar, płomień, coś ci wręcz. Już nie możesz się doczekać nowego dnia. To może być piękna i bezkonkurencyjna sytuacja, w której coś Cię porywa. Tak porywa. Masz coś, co Cię porywa. To jest Twój energetyzator, motywator. Zupełnie hmm. inna sytuacja. W której raźnie wychodzisz naprzeciw nowemu dniu, który jest w tej sytuacji Twoim przyjacielem, a nie wrogiem, Twoim sprzymierzeńcem, a nie wiatrem, który wieje w oczy i naprzeciw któremu ciężko stąpasz, uważając, żeby się nie przewrócić. Tutaj jak mantrę powtarzam, że nawet nie jest tak bardzo istotne, co się będzie udawać i w jakim stopniu, ale esencjonalnie istotne jest, jaką będziesz miał czy miała postawę. Gdyż to i przede wszystkim to definiuje na co będziesz miał czy miała szansę w życiu. Jeżeli nie spoglądam w danym kierunku, to nie będę mógł dojrzeć niczego, co będzie się tam znajdowało, co się tam znajdzie. To jest szerokie zagadnienie. Mógłbym powiedzieć inaczej. Jeżeli nie będę siebie cenić odpowiednio, to jak inni mają dostrzec pewną wartość we mnie, jeżeli ja sam tej wartości w sobie nie dostrzegam. Hmm. Tak samo życie, jeżeli. Jak życie może mi dawać wiele piękna i wrażeń. Jak życie może być wartościowe i cenne, jeżeli ja sam nie dopatruję się w nim wartości, jakiejś specjalnej. Tak jak mówiłem. Życie może być po prostu obowiązkiem, życie może być zmaganiem, życie może być szkołą przetrwania. Czasem nie można się oprzeć wrażeniu, że może być czymś, co chcielibyśmy mieć jak najprędzej z głowy. Ale tak tego zwykliśmy nie określać, gdyż łatwiej jest mówić, łatwiej jest ujmować to w takiej formie, że. Um, nie możemy się doczekać odpoczynku, nie możemy się doczekać relaksu, spokoju. Jak nie tej emerytury, to wakacji, jak nie wakacji, to urlopu, jak nie urlopu, to weekendu, jak nie weekendu, to godziny 17.00. Siła motywująca do życia. Niby cały czas oddychamy. A jednak można zupełnie inaczej, zupełnie odmiennie czuć się podczas tego oddychania i bicia serca, które niezmiennie trwają. One niezmiennie trwają i trwają tak samo, a można czuć się tak odmiennie. Można uważać, że to jest po prostu przykry obowiązek, że no jesteśmy świadomi, jesteśmy obecni, więc trzeba sobie jakoś radzić. Trzeba jakoś to przejść. Hmm. Podczas kiedy to samo bicie serca i ten sam oddech w naszych płucach może być cudem. Eliksirem. Jakby wypełniało nas porywające światło. I naprawdę czujemy się wówczas dziećmi Boga, czy dziećmi wszechświata. I znowu powtórzę, uważam, że nie potrzebujesz koniecznie wygrać jakiś grze, w której dostaniesz mnóstwo pieniędzy będziesz miał, czy miała ułożone życie do końca. Nie potrzebujesz koniecznie tego, żeby móc się życiem cieszyć, żeby móc dostrzec najmniejsze detale i piękno w nich tkwiące. To jest coś fascynującego, przedefiniować sobie piękno. I zobaczyć, czym jest naprawdę, że to nie jest typowe dzieło sztuki, które się wystawia w zamkniętych murach muzeów, czy na różnego rodzaju wystawach, prasę uznanych artystów. Czy to nie jest taki obraz na przykład Van Gogha, czy Symfonia Beethovena, rzeźba Michał a czy co tam jeszcze? Przynajmniej nie jest tylko to i wcale to nie są rzeczy bardziej uprzywilejowane, co jest niesamowitym dostrzec bezkonkurencyjne piękno we wszystkim, co nas otacza, we wszystkim, nawet w najbardziej trywialnej rzeczach. Ale bez popadania w skrajności tutaj nie ma czegoś mniej lub bardziej pięknego. Można dostrzec piękno ze wszystkim, jeżeli się tylko spojrzy na to, tak jakby się tego nigdy, nigdy, nigdy, nigdy w życiu nie widziało wcześniej. Nie doświadczało wcześniej. Spróbuj, jeśli chcesz, przeprowadzić doświadczenie w dowolnej chwili, czegokolwiek doświadczasz, wyobrażając sobie, że doświadczasz tego absolutnie po raz pierwszy w swoim życiu i nie wiesz, co to jest. W ogóle nie masz pojęcia, czym to jest, z czym to się je. Na przykład powiedzmy, siedzisz na łące i, i nagle czujesz wiatr, podmuch wiatru na twoim ciele. I wyobraź sobie wówczas, że ty nie wiesz, co to jest, co to takiego, że nie wiesz, co to wiatr, nie wiesz, czym to jest. I zaczynasz się maksymalnie koncentrować na tym wrażeniu osobliwym i charakterystycznym. To dotyku wiatru jakie to uczucie czuć wiatr na swoim ciele? Bardzo realistycznie wyobrażając sobie, że nigdy wcześniej tego nie doświadczyłaś, nie doświadczyłaś i w ogóle nie wiesz, co to jest. Zjedz kromkę chleba w ten sposób. Napisz herbaty. napisz wody. Dotknij jej. Powąchaj czegoś. Spójrz na drugą osobę. Spójrz na swojego partnera lub partnerkę, którą, lub którego tak dobrze znasz. Spójrz na nią, czy na niego w ten sposób. I zacznij poznawać od nowa. Spójrz na siebie w ten sposób. Stań przed lustrem. Na przykład... I spójrz na siebie w ten sposób. Spójrz na własne myśli w ten sposób. Na, na własne nastroje w ten sposób. Jakby, jakbyś nigdy wcześniej ich nie doświadczała, czy nie doświadczał. Jakbyś nie miał bladego pojęcia, co to takiego jest. Co to takiego jest radość. Co to takiego jest smutek. Nawet znudzenie, czy zmęczenie. Sen. Hmm. Zrób sobie taki eksperyment, jeśli chcesz któregoś razu i wstań z łóżka, kiedy naprawdę czujesz, że masz na to ochotę. I połóż się spać również wtedy, kiedy naprawdę czujesz, że masz na to ochotę. Bez niczego innego, bez żadnych konwenansów, bez żadnego bo wypada, bez żadnego poczucia obowiązku. Jeżeli tylko masz taką możliwość, zrób sobie taki eksperyment i wyciągnij pewne spostrzeżenia z niego. Zobacz, jak to jest. jakby to było. Hmm. Zdecydowanie zbyt wiele nam umyka poprzez to przyzwyczajenie, uznawanie rzeczy i doświadczeń za oczywiste. przecież to wszystko płynie i nie wróci. Więc mogę to dojrzeć, mogę to zobaczyć, mogę tym świadomie oddychać, ale nie muszę. Mogę mieć taki pusty wzrok niewidzący, bo do czegoś już przywykłem i nie ma dłużej potrzeby, żeby się nad tym zastanawiać, żeby się w to wczuwać. Bo po co? A jeśli przeprowadzić sobie taki eksperyment pierwszego razu, jakbym mógł to nazwać, i spoglądać na świat, na wszystko, co nas otacza, materialnie i niematerialnie, jakbyśmy nigdy wcześniej tego nie doznali i mieli pojęcia, co to jest takiego, to wówczas możemy dostrzec to piękno. To właśnie równouprawnione piękno we wszystkim, w każdym detalu, w każdej rzeczy, w każdej barwie fakturze, kształcie, zapachu, doznaniu, smaku. Wszystkim. I ogromnie dużo miastem fascynuje. Idźmy dalej do następnego cytatu. On jest krótszy. Zawsze żałuję, że nie jestem taki mądry jak w dzień narodzin. Zawsze żałuję, że nie jestem taki mądry jak w dzień narodzin. Tak. To właśnie bardzo się pokrywa z tym eksperymentem pierwszego razu. Tak mi się to kojarzy. Mądry jak w dzień narodzin. No bo co? Dlaczego? Jak można to rozumieć? Jak mi się to kojarzy, to mi się kojarzy z taką właśnie czystą kartką. Z takim właśnie dosłownym przeżywaniem rzeczy po raz pierwszy. Stykając się z nimi po raz pierwszy. A więc masz wszystkie, jakby tak mówiąc w przenośni, oczy i się tak otwarte. Wszystkie zmysły masz, bardzo wyostrzone, bardzo uważne, bo to jest dla Ciebie pierwszy raz. Całkowicie pierwszy raz. Pierwszy raz ma miejsce. A więc zupełnie inaczej. Do tego podchodzisz wówczas. Dopiero później, raz za razem, już się tego tak nie traktuje. Tak nie zauważa. To już tak, to już tak nie trafia. Ale ten pierwszy raz jest zawsze unikatowy. Ja głęboko wierzę, że możemy ten pierwszy raz w życiu powielać. To nie musi być tylko możliwe Jednorazowo. Uważam, że posiadając świadomość, a jesteśmy świadomymi istotami, możemy decydować, czy spojrzymy na coś, co nas otacza poprzez filtr przyzwyczajenia, uważnie, czy może z tym dalszym wzrokiem, takim nieobecnym, bo bardzo dobrze się spodziewamy, co jest przed nami, więc nie potrzebujemy się na tym koncentrować. Ale to od nas zależy. Jeżeli mamy intencję dostrzegania piękna w życiu i czerpania maksimum poprzez ten pierwszy raz, poprzez to świeże chłonięcie, cały czas ten stop, to moim zdaniem jest to możliwe. Wtedy nabrać innego wzroku, dosłownie innego spojrzenia, innego odczuwania na co dzień. Jakby to nie był 1500, czy tam 10 tysięcy, któryś dzień twojego życia, tylko pierwszy. Pierwszy, pierwszy, pierwszy, pierwszy, pierwszy. I tak ciągle pierwszy. Ha. Ciągła świeżość. Hmm. Ciągła niepowtarzalność. Seria wrażeń. Jest to możliwe, moim zdaniem. Tak przeżywać życie. Przynajmniej się starać, mieć taką intencję, taką postawę jako wytyczną w życiu, co już samo w sobie znacząco, znacząco zwiększa nasze szanse, zwiększa ilość rzeczy, które, możemy, które będziemy mogli doświadczać, przeżywać w ten właśnie sposób. Zerknijmy dalej do cytatów. Przewijam, przewijam notatki. I to idzie tak. Dni moje nie były dniami tygodnia z wyciśniętym na nich piętnem pogańskiego bożka, ani nie były przemielone na godziny, czy podzielone na drobinki przez stykanie zegara. Żyłem podobnie jak Indianie Puri, którzy Podobno jednym i tym samym słowem nazywają dzień wczorajszy, dzisiejszy i jutrzejszy. Różnice między nimi wyrażają przez wskazywanie do tyłu, gdy mają na myśli wczoraj, do przodu, gdy mówią o jutrze i do góry, gdy idzie im o dzień, który właśnie upływa. W oczach mieszkańców naszego miasteczka uchodziło to za czyste nieróbstwo, niewątpliwie. A liści, gdyby oceniały mnie według swoich kryteriów ptaki i kwiaty, Zdałbym u nich egzamin. Impuls do codziennych zajęć człowiek musi znaleźć w sobie sam. To jest obszerny cytat, w którym prawdopodobnie znajduje się co najmniej kilka inspiracji. Ale zacznijmy od jego początku. Dni moje nie były dniami tygodnia z wyciśniętym na nich piętnem pogańskiego bożka. Ani nie były przemielone na godziny czy podzielone na drobinki przez tykanie zegara. Jak mi się to kojarzy, to kojarzy mi się z życiem na siatce czasu. To jest taki standardowy, konwencjonalny model, do którego świetnie przywykliśmy. Życie na siatce czasu. Czas. Koncept czasu, lokalizowania się w czasie. Bardzo, bardzo, bardzo mocno obecny w naszym życiu. To jest dla mnie szczególnie ważny temat. Dlatego, że jakiś czas temu podjąłem decyzję, aby żyć inaczej zupełnie, bez tego. Oczywiście nie zawsze to może być możliwe, może być to możliwe w różnym stopniu, ale znowu, można podjąć decyzję, żeby żyć na dany sposób maksymalnie na ile tylko się da. Ja to zrobiłem. Część z tych rzeczy jest nawet swobodnie możliwa, moim zdaniem, dla takiego nawet przeciętnego, konwencjonalnie żyjącego człowieka i zaraz dojdę do tego, dlaczego to jest możliwe. Ale żeby przejść do konkretów, o co chodzi, jak moglibyśmy zdefiniować przede wszystkim takie życie konwencjonalne na siatce czasu, takie geolokalizowanie. Na czym to polega nasz Codzienny związek, takie sprzężenie ścisłe z czasem. Proste przykłady, doskonale nam znane. Lokalizowanie się tu i teraz. Który dzisiaj mamy? Hm. Jaki dzień? Poniedziałek, czwartek, niedziela? To jest istotne. Mamy przecież ten weekend. Ha. Albo dzień roboczy. Ale nie który dzień miesiąca? Gdzie my jesteśmy w czasie? Gdzie my jesteśmy w roku? Co to jest? Jak blisko, jak daleko do świąt? Do wakacji? Do wiosny? Albo do zimy? Hmm. Który rok? A może po prostu która godzina? Późno? Wcześnie? Ile masz lat? <śle> Ile masz lat? Jak przez to samo będziesz postrzegać się. Siebie samego, siebie samą. jako nastolatka, jako hmm, dwudziestoparolatka, młoda osoba, czy taka, która sobie bardziej już chce to wymawiać i potrzebuje być coraz bardziej przekonująca w tym. Jak się możesz inaczej czuć ze świadomością, że lat tych masz, jak to się mówi, masz lat 30 parę, 40 parę, 50 parę, 60 parę. Jak to modyfikuje twoją percepcję samego siebie? O, chciałbym się czuć znowu jak nastolatek. Hmm. To znaczy, nie jest to w domyśle dla mnie za bardzo dostępne i możliwe, skoro mam już tam tych lat, dziesiąt, ileś tam. Nie jest to możliwe, bo po, po prostu czas minął, bo, bo ciało zejrzało. Ale w innej książce oraz nie tylko w jednej książce, ale tak naprawdę w wielu innych miejscach, możemy zetknąć się z takim poglądem, że jesteśmy naszymi własnymi myślami, nasze własne myśli nas tworzą. To w jaki sposób o sobie myślimy, to tworzy dosłownie, literalnie nas. Czyli, jeżeli czuję się staro, to jestem stary. Jeżeli czuję się młodo, to jestem młody. I to jest jedyny czynnik. To jest jakby taki rdzenny czynnik, który sprawia, że możesz widzieć na ulicy osobę, która teoretycznie wygląda jak osoba w podeszłym wieku, ale z drugiej strony coś może się do mnie nie zgadzać. Z tym szacunku, dlatego że możesz zdać sobie sprawę, że widzisz tą osobę jak uprawia jogging, ale jednocześnie dostrzegasz niepodważalne ślady, że ta osoba musi być w podeszłym wieku. Po jej wyglądzie. Ale on ma prawie drogim. Ona sobie biegnie, raźnie, w dresie. Widziałem coś takiego kiedyś i <śm> to było niesamowite. Podczas kiedy w innym miejscu możesz widzieć osobę, która wygląda bardzo staro, na bardzo zmęczoną. I taką bez siły, że jakby totalnie... Wyczerpaną z powietrza. Jakby była totalnie na głębokiej, dalekiej emeryturze już. A Ty się nagle dowiadujesz, że ona dopiero co jakoś w okolicy 40 jest. Albo nawet młodsza. A I co się stało? Co się stało? Czy to naprawdę za wszystko jest odpowiedzialny wiek, lata, czas? Czy to naprawdę tylko czas determinuje? Albo czy tak musi być? Czy tak musi być, że jeżeli osiągniesz jakiś pułap, no to jesteś nie jesteś już na przykład młody albo jesteś stary, czy to masz taki koncept. To jest taki bardzo znany koncept, że liczymy własne lata. Tak to się określa że to są nasze lata. Chociaż dusza jest nieśmiertelna. To jednak, ha, wchodzimy sobie w to życie, wchodzimy tak, jakbyśmy wchodzili do taksówki. I zachowujemy się tak, jakby czas spędzony w tej taksówce definiował nas samych. Jeżeli spędzamy na wycieczce w tej taksówce, 5 lat, to uważamy się za młodych, a jeżeli spędzamy 30, 40, 50 to dojrzałych, starszych, starych, może już w podeszłym wieku. Tylko dlatego, że po prostu byliśmy na dłuższej wycieczce, chcieliśmy więcej pozwiedzać. Przecież nie jest to absurdalne, czy nie brzmi to absurdalnie, że ha, poprzez sam fakt dłuższej wycieczki jakoś w ogóle powiązaliśmy, to. W jakikolwiek w ogóle sposób powiązaliśmy to z postrzeganiem siebie. Przecież jestem ciągle tym samym. Ciągle tą samą osobą. No okej. Okay. Taksówka może się troszeczkę zakurzyć. Karoseria może się troszeczkę pobgniać miejscami. Może się troszeczkę pobrudzić. Coś może się troszeczkę zużyć, wyeksploatować. Skorodować. No dobra. Ale... <grytanie> Ten ludzik w środku, pasażer lub kierowca, to jest nadal jakby ten sam, niezmieniony w środku, wewnątrz. To jest osoba, która jedyne co robi, to zbiera doświadczenia, kolekcjonuje skrzętnie. Ona tak jak weszła kiedyś do tej taksówki, to tak kiedyś z niej wyjdzie z bagażem tych doświadczeń ona tak taksówki nie zabierze ze sobą ona po prostu wyjdzie, podziękuję tak jak bierzesz sobie bilecik na wycieczkę, wkładasz, wchodzisz jedziesz, zwiedzasz dłuższa, krótsza wycieczka później wychodzisz, dziękujesz cieszysz się, że doznałeś czy doznałaś takiego doświadczenia zwiedziłeś, zwiedziłaś to co tam chciałeś, czy chciałaś i wyciągnęłeś, wyciągnęłaś z tego tyle, ile się tobie udało Mniej lub więcej względem Twoich własnych, poprzednich, uprzednich zamiarów, które Cię motywowały do podjęcia tej wycieczki. Niemniej jednak w tym samochodziku istota jest niezmienna. Ona nie jest tym samochodzikiem, nie jest tą karoserią, która się kurzy, może się powgniatać, może troszeczkę zabrudzić błotem, czy piaskiem, czy czymś. Istota w środku trwa i nie ulega w pewnym znaczeniu żadnym modyfikacjom. Ona jest niepodlegająca upływowi czasu. nie ona się modyfikuje, ona jest bohaterem, ona jest obserwatorem, a samochód, w którym się znajduje ten pojazd, w którym się znajduje, to jest jakby jej narzędzie, jej nośnik do pozyskiwania doświadczeń, do zwiedzania, do czerpania z tego, unikatowego doświadczenia. Udać się na wycieczkę i sobie zwiedzić, podoświadczać, może, może się podedukować w jakimś temacie. Hmm. Tak jak idziesz na przykład na kurs, zapisujesz się na kurs czegoś tam, na przykład na kurs jakiegoś języka, czy czegoś innego i powiedzmy, że ten kurs będzie trwał ich z czasem, no to to Ciebie nie czyni żaden, to Ciebie nie modyfikuje, nie czyni w żaden sposób młodszym lub starszą. Po prostu zapoznajesz się z tym kursem. Oglądając film, który może trwać pół godziny, a może trwać godzin kilka, to film trwa kilka godzin lub pół godziny. Ty nie, ty jesteś jakby hmm. niezależnym obserwatorem. Lokalizowanie się w czasie, czyli do czego tak przywykliśmy cywilizacyjnie, no to mamy to liczenie lat dotyczące tak jakby daty, które dzisiaj mamy, jak i świadomości własnego tak zwanego wieku. O i to jest takie zabawne nieporozumienie. Postrzegać to jako własny wiek. Czas wycieczki postrzegać jako własny wiek. A jeszcze gorzej, jako modyfikator, czy komponent integralny tego, kim jestem, czy jestem młody, stary, dojrzały, czy, czy, czy, tam dzieciak, dochodzi do takich paradoksów zupełnie absurdalnych, pod tytułem, że jak ktoś powiedzmy widzisz po kimś, że przebył długą wycieczkę, wydawałoby się, że to musi być osoba dojrzała, mądra, doświadczona, tylko dlatego, że przebyła długą wycieczkę. To tak jakby z automatu uznawać, że każdy, kto przebył długą wycieczkę, był na niej uważny. To tak jakby z automatu uważać, że każdy na przykład uczeń w szkole tylko przez to, że był w tej szkole obecny 8 lat podstawówki i 4 czy 5 lat średniej szkoły, czy jak to tam jeszcze liczyć z gimnazjum, bez gimnazjum, czy jeszcze dodać studia, tylko dlatego, że był obecny przez te wszystkie lata, to jest mądry. Jest wzorowy. Jest dość żały, Odpowiedzialny. Tylko dlatego, że był tam tyle czasu. A przecież wszyscy wiemy, że to jest bzdura. Że pomimo tego, że szkoły w naszym życiu trwają tyle czasu, to mamy uczniów wzorowych, jak i mamy uczniów miernych. Jak i mamy uczniów wszędzie pomiędzy. Nas, na tej skali całej ocen szkolnych. Mamy uczniów, którzy faktycznie są utalentowani, czy przyłożyli się, czy po prostu powiedzmy, interesowało ich w ogóle to, co tam było. Mamy też takich uczniów, których to albo w ogóle nie interesowało, albo powiedzmy nigdy yy, gdzieś wyszli z tych szkół i hmm, nic dobrego i tak z tego nie wynikło. A może nawet wręcz przeciwnie. Gdyby szkoły były wiarygodne, gdyby samo przebywanie w danym miejscu przez x czasu gwarantowało mądrość i dojrzałość, co mielibyśmy kraj, a nawet świat mleki miodem płynący. Ale tak nie jest. Niemniej jednak przywykło się uważać, że kiedy widzisz osobę w podeszłym wieku, to należy się jej szacunek, respekt, uszanowanie, dlatego, że ona musi mieć jakąś mądrość, doświadczenie, dojrzałość. Tylko dlatego, że jest osobą takim właśnie wieku, że była obecna tyle. Dla mnie to jest totalny absurd. Podobnie jak absurdem jest coś odwrotnego. Uważanie, że dzieci ryby głosu nie mają. Czyli nie, nie osiągniesz pewnego pułapu wiekowego, no to twoje zdanie się niespecjalnie liczy. Nie będzie specjalnie uważane za za mądre, za dojrzałe. Musisz sobie zapracować na tą dojrzałość samym tylko wiekiem chociażby. To, to jest w ogóle... Pierwsze, co trzeba zrobić, to po prostu poczekać. Wcześniej się nie liczy, że masz mózg, że masz inteligencję, świadomość i możesz osiągnąć pewne rzeczy. Nie, nie możesz. Ludzie wiedzą lepiej. Ludzie wiedzą lepiej, że kiedy ty możesz w ogóle zacząć być mądry, czy mądra. Sensownie. Więc. Ha. Trzy kropki. lokalizowanie się w czasie. Hmm. O, późno dzisiaj wstałem. Albo jesteś rannym ptaszkiem. Albo tak długo ci to zajęło? Coś tam, coś tam, jakaś czynność, jakiś projekt, cokolwiek. Albo ten to cię sprężył, ten to jest efektywny. I ciągłe to oceny przez pryzmat czasu. Czy coś zrobiłeś, czy zrobiłaś późno, wcześnie. Czy robiłeś, robiłaś coś długo albo krótko? A jak to teraz zestawić? Hmm. Z taką sytuacją, w której wyobrazilibyśmy sobie, że świadomość czasu nie istnieje. Spróbujmy pokusić się o taki eksperyment myślowy i realistycznie jak najwierniej wyobrazić sobie Świat, którego mieszkańcy nie znają konceptu czasu. Jakby takie życie mogło wyglądać? Kilka przykładów. Na przykład taki typowy mieszkaniec takiego świata nie miałby tej świadomości wieku, tego całego konceptu wieku rzekomo własnego. Nie istniałoby coś takiego jak osoba młoda, stara, liczenie lat. Czyli nigdy taka osoba nie musiałaby, nie potrzebowałaby dystansować się do jakichś stereotypów wokół na przykład bycia dwudziestolatkiem, 30, 40, 50, 60-latkiem. Nigdy nie musiałaby sobie wmawiać, że na przykład ona jest młoda duchem. On no, mam tyle lat na karku, ale jestem młody duchem. No, niby nie potrzebowałaby się dystansować do tych lat na karku. Bo one by nie istniały. Nie istniałoby w ogóle coś, coś takiego, jak liczenie lat. Nie istniałyby żadne lata do liczenia. Po prostu taka osoba by żyła. To by robiła. Żyłaby. Czy nie jest możliwym życie bez liczenia tych lat? A czym te lata są? Czas biegu grudki Ziemi wokół innej grudki gazów. Ha. Ile trwa dzień na Ziemi, ile trwa dzień na innej planecie. Mogą to być zupełnie inne przedziały czasowe. I na Ziemi możesz mieć 50 lat, na innej planecie możesz mieć lat 5. Zupełnie relatywne czysto umowna kwestia. Sami sobie wymyśliliśmy. Sami sobie wymyśliliśmy. To jest ten w ogóle, yy, absurd, czy żart sytuacyjny, że sami sobie wymyśliliśmy ten koncept. To, co wydawałoby się takie poważne i dominujące w naszym życiu. To wymyśliliśmy sobie sami umownego, coś zupełnie umownego i fikcyjnego. No ale wracając do tego eksperymentu myślowego. wyobrażałem sobie Świat bez czasu. Świat, w którym nie istnieje koncept czasu. No to taka osoba, tak jak już mówiłem, ona by żyła, nie mając w ogóle świadomości własnego wieku. Czyli ona nigdy nie starzałaby się. Zmianom jakby podlegałoby jej ciało, owszem, ale mentalnie ta osoba by się nigdy nie starzała. To by znacznie Bardziej od niej zależało, jak będzie siebie postrzegać, niż od sztucznie stworzonych stereotypów społecznych. Warunkujących, jak się czujesz, jak na siebie spoglądasz, od tego, ile masz lat. Więc ta osoba byłaby znacznie bardziej swobodna, znacznie bardziej wolna niż, niż taki typowy człowiek żyjący w społeczeństwie. Na siatce czasu. Co jeszcze w tej koncepcji świata bez czasu? Nie istniałoby na przykład coś takiego jak późno, wcześnie, długo, krótko. Nie istniałyby te oceny, czyli powiedzmy, że dana osoba, taki przeciętny człowiek w takim świecie żyjący zaangażowałby się w jakiś projekt, w jakąś aktywność. Ta osoba nie byłaby w ogóle porównywana do kogoś innego, komu na przykład ta sama rzecz zajęła dwa razy krócej albo dwa razy dłużej. Wszyscy byliby równouprawnieni, dlatego że liczyłoby się zupełnie co innego. Liczyłoby się to, co robisz, a nie jak długo to robisz. Każda ilość czasu byłaby właściwa, dlatego że nie istniałoby czasu mierzenie. Nie istniałaby za tym idąca rywalizacja czy hmm, ocenianie. O, ty tak późno wstajesz. Nie, nie byłoby czegoś takiego, że wstajesz hmm, za późno czy za wcześnie, czy siedzisz po nocach, za późno kładzisz się spać. Nie. Istniałoby życie według tętna, serca, pasji. Robisz rzeczy, kiedy czujesz do tego powołanie. I każda chwila, każdy czas na to jest właściwy. Nie ma czegoś takiego, jak za późno, czy za wcześnie. Nie ma czegoś takiego, jak za długo, lub za krótko. W ogóle się tym nie przyjmujesz. W ogóle nie masz tej świadomości, więc możesz się skupić, bo nagle zyskujesz dużo miejsca na to, żeby się w pełni naprawdę skupić swobodnie na tym, co tak naprawdę się liczy, czyli na danej aktywności, na tym co robisz, na tym w co jesteś zaangażowany lub zaangażowana. Bez potrzeby nerwowego spoglądania na zegarek. W tym świecie z czasem Moglibyśmy dojść do wniosku, że w tym świecie, w którym jest obecny koncept czasu, że na przykład ktoś się wciągnął w daną rzecz i robił ją tak z marszu, w takim jakby porywie pasji, namiętności przez dwa tygodnie, nie zauważył jak zleciały i nagle... O Matko Święta, dwa tygodnie, dwa tygodnie minęły, jak to możliwe, jestem dwa tygodnie do tyłu, a przecież miałem to, to, to, to czy tam... To. I wyrzuty sumienia, i to, i coś innego. Może tak długo to robiłem. Pozwoliłem się sobie wkręcić. To jest straszne. I wyrzuty sumienia. I sobie zaczynam dokopywać, piętnować siebie. Podczas kiedy, a oczywiście ro, przez te dwa tygodnie, to nie przeczytam, że przez te dwa tygodnie byłem w pełni mojej ekspresji, talentu, szczytu, formy. Zrobiłem coś wspaniałego. No ale dobra. No ale mamy ten koncept czasu, który sprawia, że się piętnuje w rezultacie. No natomiast w tym świecie bez czasu, w adekwatnej, identycznej sytuacji, osoba, która pozwoliła się sobie wkręcić, zaangażować swoją pasję po dwóch tygodniach, ona nie wie, że minęły dwa tygodnie. Nie wie, jak długo czasu minęło, jak wiele czasu minęło. Nie jest w ogóle tego świadoma. Dla niej mogłoby to być równie prawdopodobne w jej świadomości, że minęło, minęła godzina, co że minął miesiąc. Bez różnicy. I to w ogóle ta osoba się nad tym nie głowi, nie zastanawia, bo to nie ma dla niej żadnego znaczenia. Co ma dla niej znaczenie? To to, że ona weszła w kontakt z własnym talentem, z własnym wewnętrznym głosem, z własną inspiracją, z Oddała się temu i stworzyła coś pięknego, coś spektakularnego. Żyła pełnią życia, żyła pełnią siebie. I jako aż konkurencyjna sytuacja na finiszu? Żadnego piętnowania, żadnych wyrzutów sumienia. Za to pełne docenienie, satysfakcja, spełnienie. Żyłem pełnią życia. Tyle rzeczy wypada lub nie wypada robić poprzez pryzmat czasu, poprzez pryzmat która godzina, poprzez pryzmat jak długo coś trwa, poprzez pryzmat w jakim jesteśmy wieku, to już pewne rzeczy wypadają, a pewne nie. Teraz pomyślmy sobie, że w świecie bez czasu tego wszystkiego by nie było. Nie byłoby żadnego tego, że coś wypada, co nie, bo nie byłoby tego czasu. Użytego jako pretekst, jako taki hmm, weryfikator, że coś jest odpowiednie lub nie. Wreszcie zyskalibyśmy pełne pole dla naszych serc. Dla naszego ducha. Robić co chcemy, kiedy chcemy, jak długo chcemy. Ja i moja pasja, ja i moje natchnienie. Chcę kontemplować, czy rozkoszować się daną rzeczą, choćby to był błatrawy, czy cokolwiek innego. Chcę to robić, no to przestaję jakby mierzyć czas. W ogóle nie ma tego czasu w tym świecie, więc go nie mierzę. Po prostu oddaję się temu i jestem na tyle kompetentny, że będę czuł, kiedy będę miał dosyć. Będę czuła. Kiedy będę spełniona. Wszyscy jesteśmy kompetentni, żeby to odczuć. Tak jak jesteśmy kompetentni, żeby odczuć, kiedy potrzebowalibyśmy naprawdę położyć się spać. I kiedy naprawdę mamy ochotę wstać z łóżka i rozpocząć nowy dzień. Wszyscy mamy w sobie ten prawdziwy zegar biologiczny. Oparty na duchu, na tym poetycko-metaforycznie rozumianym sercu, na pasji, na, na głosie, natchnienia, wejnie inspiracji. O ileż prościej, łatwiej, swobodniej jest w takim życiu, w takim świecie bez czasu. I tak Henry pisze o tym, że to jego życie nie było podzielone na te dni tygodnia. Nie było tak poszatkowane na te minuty, sekundy, na to, co tak szatkuje nam czas. To... Jak postrzegam zegar lub zegarek, to w tym duchu jawi mi się jako taka właśnie maszynka do szatkowania naszego życia i serwowania go kąskach. Hmm. A przecież można wyrzucić ten zegar, zdjąć ze ściany, wyrzucić daleko od siebie. I nagle okazuje się, że, że, że życie jest obfitością, a nie malutkimi kąskami. <śmiech> nagle okazuje się, że nie mam czego liczyć, nie potrzebuję tego liczyć, mogę brać ile chcę. Tyle, ile dusza zapragnie. Czyli tyle, ile naprawdę pragnę. Tyle, ile bym pragnął, gdyby tylko nie było tego zegara na ścianie. Ale czy ja muszę? Czy ja muszę się tego tak trzymać? Właśnie uważam, że nie jest to konieczne. Nie jest to niezbędne. Że jest możliwe, innymi słowy, żeby przynajmniej częściowo... Już teraz pozbyć się tego konceptu czasu z własnego życia. Przynajmniej częściowo. Chociażby zaczynając od tego tematu postrzegania siebie przez pryzmat czasu, jaki się spędziło na tym świecie. Porzucenia takiego konceptu, że ja mam ileś tam lat. A więc to w jakiś sposób modyfikuje, jak sam siebie postrzegam. Dzień. Dzień jest zawsze taki sam. On tak naprawdę nie jest piątkiem, poniedziałkiem, sobotą, niedzielą. Kiedyś dla mnie było, jak chodziłem do szkoły, to było dla mnie takim osobliwym doświadczeniem, że piątek i niedziela były dla mnie zupełnie faktycznie innymi w odczuciu dniami. To jakby w ogóle to było coś innego. W piątek czułem ulgę i właściwie w piątek, to był piątek to był mój ulubiony dzień. <śmiech> Bo miałem taką radość podskórną, od samego początku odczuwaną od, od, od rana, że to jest ostatni dzień i będę miał wolne wreszcie, będę mógł robić to, co naprawdę chcę. Przynajmniej przez jakiś czas. A więc to jest koniec. To, to, się, to czego doświadczam w tym dniu, to nie będzie się tak demonicznie, traumatycznie przedłużać. tylko to po prostu będzie... To się skończy i to znacznie szybciej niż w skali pięciu dni roboczych. A niedziela? Niedziela! Niedziela nie była przyjemnym dniem, dlatego, że to był dzień takiej żałoby. Że prawdziwa wolność i swoboda się kończą. Że zaraz, za chwilę, znowu zostanie, zostaną jakby założone te więzy, obowiązku i odebrana mi prawdziwa wola, na którą uważam, czuję głęboko, że zasługuję na moją prawdziwą wolę, a to mi to zostaje odebrane. i Rzekomo mam się podporządkować jakiemuś mechanizmowi, który wie lepiej za mnie. Jak to wartościuje istotę duchową. Wielka, wielka, głęboka profanacja. No i to modyfikowało moje dni wówczas, ten rytm. Piątek, niedziela, poniedziałek, starek, sieroda, lala. Hmm. Ale przecież tak naprawdę, tak naprawdę wszyscy wiemy, że te dni były takie same. Słońce stawało dokładnie tak samo w te dni. Zarówno w tą nieprzyjemną niedzielę, jak i w ten przyjemny piątek. To był ten sam wschód i zachód słońca, to samo światło słoneczne, te same piękne gwiazdy. Ale zupełnie inaczej się toczyło na wakacjach. I wcale nie dlatego, że na wakacjach było cieple, i wcale nie tylko dlatego. Ale przede wszystkim dlatego, że ta rama była inna. Że tu mogłem oddychać tam już nie za bardzo. I ciągle ten czas, ten koncert Hmm. Tak wyobraź sobie taki dzień, w którym to od Ciebie zależy, co robisz, jak długo, kiedy. I nie mierzysz w ogóle tego, nie potrzebujesz, wyrzucasz zegarki, nie przejmujesz się tym w ogóle, tylko koncentrujesz na tym, co jest naprawdę ważne, czyli na Twojej kreacji, na tym co masz wolę robić, co jest Twoim prawdziwym pragnieniem i realizujesz to. Wtedy nie ma czegoś takiego, że robisz to za długo lub za krótko. Zawsze jest natomiast to, że robisz to dokładnie tyle, ile trzeba. Niedawno um, jeden z gości przyszłych molium, którego Poprosiłem o wywiad, zaproponowałem mu wywiad. Zapytał mnie, kiedy jest deadline tak zwany, A czy jest jakiś w ogóle, czyli ile on ma czasu na udzielenie odpowiedzi. To takie rozsądnie brzmiące pytanie w świecie z czasem. Odpowiedziałem mu, że poprosiłem go, żeby uznał, że ma dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje, żeby zrobić to najlepiej żeby udzielić tego najlepiej jak potrafi, najlepiej jak czuje, najlepiej jak pragnie, to ilekolwiek czasu mu by to nie zajęło, to żeby sobie uznał, że dokładnie tyle czasu na to ma. <śmiech> że to jest właściwa ilość. Każda ilość, jakiej potrzebuje, to jest właściwa ilość. Najbardziej właściwa. Nie ma bardziej właściwej.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 O co chodzi z tym piętnem wyciśniętym? Wyciśniętym piętnem przez pogańskiego bożka to tak na marginesie taka osobliwa ciekawostka, która mnie zdumiała. Mianowicie okazuje się, że angielskie dni tygodnia, nazwy dni tygodnia w języku angielskim mają swoją taką genezę, czy etymologia tych, tych nazw czyli pochodzenie. Sięga do nazw, imion poszczególnych bóstw okazuje się, antycznych, różnych, starożytnych. Dosłownie. Od poniedziałku do piątku <śmiech> wszystkie nazwy dni tygodnia wywodzą się od imion różnych bóstw. To miało sprawdziłem dlatego, że Henry tylko o tym wspomina. Henry albo... Znaczy, Henry to nadmienia, chyba rozwinął to tłumacz gdzieś w przypisach w polskiej wersji książki, dlaczego Henry tak to ujął. Mnie to zaintrygowało i postanowiłem to sprawdzić i faktycznie dotarłem do informacji, że tak, te nazwy dni wywodzą się od imion bóstw, dosłownie. Różnych tam bóstw wszystkie dni. Wow. Tak niewinnie brzmiące. Poniedziałek, 4 środę. Po angielsku. Ha, i nie tylko. Hmm. Ciekawa osobliwość. Co dalej w tym cytacie? Hmm. Tak właśnie tutaj um, Henry... Przywołuje również tych Indian Puri, którzy podobno jednym i tym samym słowem nazywają dzień wczorajszy, dzisiejszy i jutrzejszy. To jest kolejna rzecz, która mogłaby charakteryzować w tym naszym eksperymencie myślowym świat bez czasu. To, że nie istniałby koncept przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Nie, nie istniałby koncept tego rozróżnienia tylko istniałaby ciągła teraźniejszość, bez różnicy. Hmm. Co ciekawe, to jest naprawdę zapalne, że, że na swój sposób właściwie przeszłość i przyszłość stanowią złudzenie i tak naprawdę istnieje taki punkt widzenia, z którego tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak przyszłość i przeszłość, z którego tak naprawdę nie jest możliwe, żeby istniała cokolwiek innego niż Teraz. tego chociażby jak chcesz sięgnąć do przeszłości, to możesz to zrobić kiedy? Tylko i wyłącznie teraz. Tak samo jak chcesz sięgnąć do przyszłości. Na przykład sięgasz do przeszłości wspominając, ale powiedzmy, masz jakieś plany na przyszłość i chcesz sobie o nich porozmyślać, kiedy możesz sięgnąć w, w tym sposobem do przyszłości. Również tylko i wyłącznie teraz. To mi się znowu niezmiennie tak kojarzy z taką grafiką zegara, takiego wskazówkowego zegara z rozpisanymi godzinami, ale zamiast cyfr na tej tarczy masz wszędzie napisane słowo teraz. Po angielsku now. Teraz, teraz, teraz, teraz. Że każda godzina, każda chwila to jest tak naprawdę teraz. I to mi się niezmiennie kojarzy Tą potęgą teraźniejszości Eckharta Tola. To jest taka książka um, prezentująca swoisty punkt widzenia, e, swoista kontemplacja, książka, która zainspirowała wiele osób. O ogromnym potencjale zmiany jest to książka. Niewinna, niewinna książeczka. A może zdziałać cuda. Potęga teraźniejszości. Książka, która uświadamia dokładnie właśnie to, że tak naprawdę istnieje tylko i aż teraz. To jest książka, która właśnie uświadamia tą chwilę obecną i tą, że w tej chwili dzieje się życie. I możesz być obecny w tej chwili, a możesz być nieobecny. Tym samym nie żyjąc. Możesz żyć albo nie żyć. Nawet jeżeli się wydaje, że żyjesz, <śmiech> może być zupełnie inaczej. Bo jest jak najbardziej możliwym, żebyś nie był obecny w swoim własnym życiu. Żebyś nie była obecna w chwili teraźniejszej. To jest jak najbardziej możliwe. Niemniej jednak wracając do konceptu przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, to również zwróćmy uwagę na to, że te koncepty istnieją tylko i wyłącznie. Dlatego, że istnieje koncept czasu, czyli one wyrosły na kanwie tej siatki czasu, czyli musi istnieć koncept czasu w świadomości człowieka, żeby móc sobie wyznaczać iluzoryczne terminy przeszłości i przyszłości. A jeżeli nie mamy konceptu czasu w świadomości człowieka, jeżeli wyobrazimy sobie świat bez czasu, ludzi żyjących w ogóle bez konceptu czasu, to możemy również założyć spokojnie, że w takim świecie Ludzie w ogóle nie będą rozróżniać czegoś takiego jak przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Dla nich to wszystko będzie jeden tak jakby wątek. Jedno i to samo. Dlatego, że oni będą świadomi w praktyce, że życie dzieje się teraz. I że to teraz to nie jest malutka chwilka, tylko to jest nieskończona, nieskończona przestrzeń, która ciągle trwa ciągle trwa. Ona nie upływa tak naprawdę. To nasza uwaga przepływa niczym takie światło lasera. Ale, ale tak naprawdę wszystko dzieje się w jednym i tym samym czasie. Tak jak mamy, mieliśmy ten obrazek osoby podróżującej w samochodzie, w pojeździe, przez życie, na wycieczce, pamiętasz? Wchodzisz do taksówki, czy do jakiegoś innego pojazdu i, i przeżywasz swoją wycieczkę przez życie. No i teraz bez względu na to, ile kilometrów zrobisz tą taksówką, ile tam zwiedzisz miejsc, jak wiele, jaka to długa będzie trasa, no bez względu na to, ty, ty dosłownie nie zrobiłeś ani kroku, czy nie zrobiłaś, nie, nie ruszyłeś, nie ruszyłaś się ani o centymetr, Siedząc ciągle na tym przecież fotelu wygodnym w tej taksówce. Ciągle byłeś, byłaś w tym samym miejscu. Tylko obrazki za oknem się zmieniały. I można to przyrównać właśnie do konceptu przyszłości i przeszłości. Do konceptu chwili obecnej, która trwa wiecznie. żeby to bardziej zrozumieć, bardziej odczuć. Że ta chwila obecna, o której pisze Eckhart Tolle, to jest właśnie ten nasz fotel, osoby, która jest na wycieczce, jej doświadcza. Więc ten brak tego rozróżnienia na te koncepty przyszłości, przeszłości Byłby jeszcze jedną charakterystyczną rzeczą dla takiego świata bez czasu. Hmm. Ile to mogłoby samo sobie ułatwić i dać więcej swobody czy wolności? Hmm. Spoglądam dalej na ten cytat. Hmm. Impuls do codziennych zajęć człowiek musi znaleźć w sobie samym. Impuls do codziennych zajęć człowiek musi znaleźć w sobie samym. Hmm. Radykalne stwierdzenie. Ale znowu kojarzy mi się bardzo wyraźnie z tym robieniem czegoś z serca, z prawdziwego pragnienia, a robieniem czegoś z poczucia obowiązku, obligacji, tradycji. Czy naprawdę tego chcesz, cokolwiek robisz w danej chwili? Czy naprawdę tego chcesz? Czy robisz to raczej, bo wygląda, że musisz? Czy może robisz to, bo wypada? Bo inni od Ciebie tego oczekują? I kim jesteś, kiedy życie zaprzedajesz innym? Żeby tylko spełnić ich własne oczekiwania o Tobie. A kim jesteś, kiedy żyjesz podług siebie, słuchając się w siebie, wsłuchując się w siebie i żyjąc według tego, co tam odnajdujesz? Mamy wolną wolę, jak możemy przeżywać własne życie, będąc niezależnymi duchowymi istotami. Czy zasługujemy na to, żeby żyć jako niewolnicy innych ludzi? Niewolnicy oczekiwań, niewolnicy stereotypów. Tak nisko chcesz siebie cenić? A może warto jednak postarać się dostrzec w sobie tą wartość, że ja zasługuję, jestem warty, warta. Również. Kim ja jestem gorszym, że to ja mam spełnić czyjeś oczekiwania? To jest przecież sytuacja, która z automatu sytuuje Ciebie na pozycji niższej niż bliźni. A przecież powinno się go traktować jak siebie samego, a? Myślę, że to będzie wszystko na dzisiejszą dawkę cytatów z Waldenu. tak staram się mniej więcej trzymać te rozdziały w przybliżonym czasie. <śmiech> hmm. Zerknę może na dyktafonik. Właściwie to Mam jeszcze trochę czasu, żeby osiągnąć ten pułap dwugodzinnego rozdziału, ale i tak tym razem nie będę aż tak drobiazgowo dobijał do tegoż pułapu. Tylko tak na koniec powiem, że powiem coś, co pewnie już mówiłem wcześniej w Molium. Mianowicie to, że zaskoczyłem się i to pozytywnie się zaskoczyłem, że z Waldenu wyszedł taki cały cykl z Waldenu. Tyle przemyśleń mi to daje, inspiracji. Nie spodziewałem się. To może taka jakaś ciekawostka na sam koniec, dlatego że aktualnie mnie bardzo angażuje ten Walden i te Waldenowe myśli. Z jednej strony chciałem sobie zrobić przerwę i opowiadać o czymś innym, z drugiej strony doszedłem do wniosku, że ja tak, to mnie tak bardzo angażuje i wciąga, że, że jednak chętnie bardzo o tym opowiem i będę o tym dalej opowiadał i zrobię to spontanicznie, po prostu do czego będę miał wenę, o tym będę mówił. Um, hmm, sam jestem ciekaw, jak to fajnie wyjdzie, ile wyjdzie tego waldy nowego cyklu to już się robi epickie. W <śmiech> każdym razie, jeżeli chodzi o ciekawostkę na dzisiejszy rozdział, szesnasty rozdział Molium. Wyznań Mole Książkowego. Drugi sezon, już po połówce. Aż te oceny, oceny, lokalizowanie się w czasie, liczenie. W <śmiech> każdym razie hmm, Ciekawostka? Ciekawostka polega na tym, że jestem w trakcie Między innymi jestem w trakcie lektury książki pod tytułem I Was. To jest biografia współzałożyciela firm Apple. Tego mniej znanego współzałożyciela. I teraz nie będę się rozpowiadał bardziej w tym temacie. Przyjdzie na to czas, przyjdzie. Ale powiem tylko tyle, że już odnalazłem w tej książce garść hmm, no, wartościowych cytatów dla mnie, inspirujących, które mnie mile zaskoczyły i skrzętnie je sobie począłem notować. I ha, no już przeczuwamy, co z tego będzie. W <śmum> efekcie, w rezultacie wyjdę z lektury tej książki prawdopodobnie właśnie z podobną paczką, o której też prawdopodobnie nagram molium. Hmm. To będzie Tyle, że to będzie znacznie bardziej współczesna rzecz. Niektórzy określają Woza, czyli bohatera tej książki I Woz, mianem współczesnego takiego Thomasa Edisona. Thomas Edison dzisiejszych czasów. Ha. <laughs> to może być dla Polaków szczególnie interesujące, że to jest przecież osoba polskiego pochodzenia. Steve Wozniak. O, mam nadzieję, mam, mam jakby takie zamierzenie, żeby któryś z przyszłych rozdziałów Molium zadedykować właśnie jemu, właśnie tej książce, która stanowi taką jak gdyby autobiografię. Autobiografię. Napisaną można także przez niego samego, ale rękami innej osoby. ale o tym szerzej, szerzej opowiem w innym rozdziale, innym razem. Natomiast tymczasem chciałbym zwieńczyć dzisiejszy szesnasty rozdział Molium. Dziękując Tobie za całą uwagę, za cały ten czas spędzony ze mną z tą pozycją. życzę Tobie przyjemnego poranka Dnia, wieczoru, a może nocy? Hmm. Mówił Thomas Lee.